Chicago. The following program, Faith and Freedom, Wiara i Wolność, is sponsored by Julius Vaxmainski. Stacja WPN w czternaście dziewięćdziesiąt AM, <mum> Każdą <mum> niedzielę <mum> o godzinie piątej po południu. Wiara i wolność. Now your host, Date Thomas. W sercu to na ustach, co na ustach to w sercu Serce i usta człowieka Jedno obmyśla, drugie wypowiada Jedno kalkuluje, drugie ilustruje Serce i usta człowieka Można mieć brudne usta, można mieć brudne serce Ale można mieć czyste serce i czyste usta Te dwa systemy ludzkie współpracują ze sobą cały dzień i całą noc A wszystko co dobre i złe rodzi się w sercu człowieka Pan Bóg mówi przez proroka Jeremiasza Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne Któż je zgłębi? Tydzień temu zachęcałem słuchaczy audycji wieraj Wolność do czytania księgi przysłowia Salomona bo zawiera ona tam tak dużo mądrości Znajdujemy tam też bardzo dużo na temat serca człowieka i na temat tego, co produkują usta człowieka Czytając przysłowia Salomona, poznajemy, czym jest mowa ludzka i jak wykrzywiona może być mowa ludzka. Poznajemy też, jak bardzo usta ludzkie są odbiciem tego, co jest w sercu człowieka. Przeczytam kilka wierszy z przysłów Salomona właśnie na temat serca człowieka i na temat mówienia, na temat mowy człowieka. Synu, gdy mądre Twoje serce i własne moje serce się cieszy, Moje wnętrze także się weseli Gdy usta twoje mówią, co słuszne Prawe serce rozważa odpowiedź Złością buchają usta występnych Z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrym A odpłacone mu będzie według tego, co zrobiły jego ręce Kto ust swych szczerze, ten szczerze życia Kto usta rozwiera, zgubi sam siebie Wargi głupca wywołują sprzeczkę a jego usta wzywają do ciosów Więcej wart biedak, co żyje uczciwie Niż głupiec o ustach kłamliwych Ustami wróg zwodzi, a w sercu kryje podstęp Nie ufaj miłemu głosowi, gdyż siedem ochyt ma w sercu Niech inny cię chwali, nie twe własne usta Ktoś obcy, nie własne twe wargi Bezmyślnie uniosłeś się dumą Po zastanowieniu rękę na usta Tak nas pouczają słowa Mądre słowa króla Salomona Ktoś powie To wszystko pochodzi z mózgu Dlaczego napisane jest, że pochodzi z serca? Popatrzmy na to w ten sposób 2 plus 2 równa się 4 To pochodzi z mózgu ale gdy pracujesz w sklepie przy Kasie, i mimo że Twój mózg obliczył, że 2 plus 2 równa się 4, ale Ty mówisz kupującemu, aby zapłacił 5 dolarów, to pochodzi z serca. Serce ludzkie chce mieć swoje prawa, swoje obliczenia i swoje racje. Tak jak Pan Bóg mówi przez proroka Jeremiasza: serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je z głębi. Zgłębiajmy tę mądrość, zgłębiajmy tajniki ludzkiego serca, aby być mądrzejszym. Mądrzejszym dzisiaj niż wczoraj. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja Wiara i Wolność również przyczyni się do tego. Zapraszamy. Przed rozważeniem fragmentu Ewangelii Apostoła Jana, przygotowanej dla nas przez Henryka D do zgłosu Ewangelii w Warszawie, posłuchajmy nagrania, które jest jakby wylewaniem goryczy serca. de Dział 11, wersety od 45 do 57 Wielu Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Inni jednak poszli do faryzeuszy i donieśli o tym, co uczynił Jezus. Arcykapłani i faryzeusze zwołali więc posiedzenie Sanhedrynu, Rady Najwyższej. I zastanawiali się, co robić Ten człowiek dokonuje tylu cudów Jeżeli jakoś mu nie przeszkodzimy To wszyscy w niego uwierzą A wtedy wkroczą Rzymianie Zburzą nam świątynię i zniszczą naród Wówczas jeden z nich Kajfasz Który był w tym roku arcykapłanem Powiedział Wy nie wiecie w czym rzecz Nie rozumiecie, że lepiej dla nas Aby jeden człowiek umarł za lud A nie ginął cały naród Nie mówił tego od siebie Lecz jako arcykapłan w tym roku prorokował, że Jezus ma umrzeć za naród. I to nie tylko za naród, lecz także bezjednoczyć rozproszone dzieci Boże. Od tego dnia byli zdecydowani Go zabić. Dlatego Jezus unikał Żydów, oddalił się stamtąd na teren w pobliżu pustyni do miasta Efraim i tam przebywał z uczniami. Wbliżało się żydowskie święto Paschy I wielu pielgrzymów z tych okolic Przyszło już przed tym świętem do Jerozolimy By poddać się rytualnemu oczyszczeniu Oni szukali Jezusa A gdy spotkali się w świątyni Pytali jedni drugich Jak wam się zdaje? Chyba on nie przyjdzie na święta Arcykapłani i faryzeusze nakazali bowiem Aby każdy kto zna miejsce jego pobytu Doniósł o tym Ponieważ chcieli go uwięzić W poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, że czasami wypowiadamy słowa, których pełnego znaczenia sobie nie uświadamiamy. Przywódcy nalegali na to, by usunąć Jezusa. Byli pewni, że gdy tak się stanie, przyjdą Rzymianie i pozbawią ich władzy. To, czemu chcieli zapobiec, stało się w roku 70. Rzymianie nie tylko zdobyli Jerozolimę, ale wraz ze świątynią zamienili ją w kupę gruzów, a ludność dostała się do niewoli. Wiele podobnych zdarzeń miało miejsce w historii chrześcijańskiego kościoła. Władcy Rzymu prześladowali chrześcijan w pierwszych trzech wiekach, uważając, że jest to ich obowiązkiem. Ale im bardziej zdecydowanie to czyniono, tym szybciej rozrastał się Kościół. Krew męczenników stała się ziarnem, z którego wyrastały nowe wspólnoty. Psalmista tak wyraża tę prawdę. Powstają królowie ziemscy i książęta, zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan i Muronga. Bóg ma taką moc, która sprawia, że Jego wrogowie zaczynają wspólnie działać dla Jego dobra i Jego chwały. W czasie problemów, przeróżnych sprzeciwów i nacisków, chrześcijanin, który wykonuje Bożą wolę, może cierpliwie czekać na Pana. Nawet te rzeczy, które na początku wydawały się, że Go ranią, ostatecznie posłużą dla Jego dobra.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 Widzimy, jak wielką wagę źli ludzie mogą przywiązywać do zewnętrznych ceremonii w czasie, gdy ich serca są pełne grzechu. Czytaliśmy o tym, że zbliżało się żydowskie święto Paschy i wielu pielgrzymów z tych okolic przyszło już przed tym świętem do Jerozolimy, aby poddać się rytualnemu oczyszczaniu. Jednak większość z nich nie chciała czegokolwiek wiedzieć lub w jakikolwiek sposób zatroszczyć się o czystość ich własnych serc. Dużo czasu i wysiłków poświęcali na zachowywanie postów, rytualnych obmywań i przeróżnych praktyk ascetycznych, co sprawiało, że judaizm w czasach Jezusa był całkiem popularną religią. A jednak wszystkie te praktyki i zachowywane rytuały nie powstrzymały ich, by w ciągu kilku najbliższych dni przelać krew niewinnego człowieka. To dziwne, że ci na zewnątrz tak pobożni ludzie byli gotowi wykonać wolę faryzeuszy i wydać swojego Mesjasa na tak okrutną śmierć. Niestety, tak ekstremalne zachowania mogą być obecne w tej samej osobie. Doświadczenie pokazuje, że złe sumienie będzie próbowało zadowolić się okazywaniem gorliwości w sprawach związanych z religią, a jednocześnie istota wiary będzie pozostawała całkowicie zaniedbana w życiu takiej osoby. Ten sam człowiek, który jest gotów pokonać morza i przejść rozległe kontynenty, aby dokonać ceremonialnych obrzędów oczyszczenia, Często jest tym samym człowiekiem, który gdy tylko nadarzy się taka sytuacja, nie będzie się wzbraniał, by pomóc w ukrzyżowaniu Chrystusa. Niestety to, co powiedziałem, często potwierdzane jest rzeczywistością życia. Jesteśmy w stanie dokonywać osobistych poświęceń religijnych, stać nas na regularne uczęszczanie na nabożeństwa, na to byśmy wysłuchiwali długich kazań, a z drugiej strony nie możemy znaleźć odrobiny czasu, by odwiedzić samotną osobę, by wysłuchać przez kilka chwil drugiego człowieka. Kibice piłkarzy są gotowi wziąć udział w nabożeństwach kościelnych, gdzie deklarują pojednanie i przebaczenie, aby za kilka miesięcy być gotowymi do zabicia kibiców przeciwnej drużyny. Nie zapominajmy, że religijność, która demonstruje się jedynie w przejawach zewnętrznej pobożności, jest w Bożych oczach całkowicie bezużyteczna. Czystość, jakiej oczekuje od nas Bóg, nie jest czystością zewnętrzną, która dotyczy włącznie zewnętrznych zachowań religijnych pewnych gestów. Bóg poszukuje czystości serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I możemy dodać, i tylko oni będą Go oglądać. Przecież zapominasz wszelki grzech I niech błogosławi Cię dusza moja Powietrzny dzień Nasze dni są jak na polu kwiat Wiatr muśnie znika po nim świat. Jak zielona trawa kwitnie w dzień więc gdy nadchodzi noc Nasze dni są jak Nasze na polu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 jak zielona trawa kwitnie w dzień, więc niegdy nadchodzi noc. Nasze dni są jak na polu kwiat, wiatr gąuśnie znika po nim ślad. Jak zielona trawa kwitnie w dzień, więc gdy nadchodzi noc. Nasze dni są jak na polu kwiat, wiatr gąuśnie znika po nim ślad.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 Pismo Święte tłumaczy i objaśnia samo siebie. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy podlegają prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga. Jako że z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach. Przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, bo nie ma tu różnicy. Pytanie? Jaka jest różnica? I jak wytłumaczyć różnicę między Bogiem sprawiedliwym, a Bogiem usprawiedliwiającym? Odpowiedzi szukamy czytając list apostoła Pawła do Kościoła w Rzymie, rozdział 3.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 Jaka jest różnica jak wytłumaczyć różnicę między Bogiem sprawiedliwym, a Bogiem usprawiedliwiającym? Odpowiedzi szukamy, czytając list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział trzeci, wiersze 23-26. Każdy, kto znajdzie odpowiedź czytając te wiersze, może telefonować już teraz na numer 524-9762. 524 97 62 kierunkowy 708. Zapraszam do telefonu. 524 97 62 kierunkowy 708. Okres świąteczny dla jednych dużo pracy, dla innych dużo radości, zakupy, i są też ludzie, dla których okres świąteczny to bardzo trudny okres okres samotności, a nawet jest to okres, gdzie mamy powód. Czy osoby mają powód do depresji? Posłuchajmy reportażu przygotowanego dla nas przez Głos Ewangelii w Warszawie, który to temat właśnie jest zawarty w tym słuchowisku. Zapraszam. Zażyłam, że dużo proszków nasennych, ale nie po to, żeby umrzeć, tylko żeby pokazać rodzinie, że powinna się mną zająć. Współpracujemy w Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku. Tutaj zostałem przywieziony przez żonę. Można powiedzieć, że pojawiło się to wszystko w ten sposób, że nie mogłem spać. Właściwie budziłem się o 5 rano, i, i dalej już nie było mowy o żadnym śnie. A przez ten czas, kiedy na przykład miałem stać o pół do siódmej, okazywało się, że. Przez te półtorej godziny leżenia w łóżku to działy się ze mną takie rzeczy, o których ja w życiu nie miałem żadnego pojęcia. Koszmar. W głowie kołatały się takie myśli najróżniejsze, że to było nie do pojęcia. Kiedy śniłem to były takie napady strachu, lęku, nie do opisania lęk. Zdarzało się, że jak wstałem, to zamiast szykować się do pracy, nie wiem, umyć się, codzienna toaleta poranna. Była niemożliwa. Ja nie, nie byłem w stanie w ogóle nic zrobić. Usiadłem, zacząłem myśleć, no tak, trzeba to zrobić, trzeba to zrobić, trzeba zjeść. Właściwie przesiedziałem pół godziny, godziny i nie robiłem nic. Nie byłem w stanie po prostu wziąć szczoteczki zacząć myć, szorować zęby. Czy wziąć prysznic, czy cokolwiek. Pracy było tak, że myślałem, żeby wrócić jak najszybciej do domu, a w domu jakoś było mi też nie, źle i myślałem sobie... Jak pójdę do pracy, to będzie najlepiej Miałem trudny akurat przełom w życiu Bo urodziło się dziecko Przeprowadziłem się No i zmieniłem pracę jeszcze Wszystko naraz Właściwie jak tam z kimś rozmawiałem Z ludźmi, to ale ty to jest coś szczęścia Wszystko naraz Tu wprowadza się do nowego domu Tutaj dzidziuś No wszystko wspaniale No i z tego szczęścia to naprawdę Aż mi się odechciało wszystkiego A później zaczął się piekło Nagle się okazało, że psychiatra jest mi bardzo potrzebny i uważałem, że zwariowałem. Iwona Grobel, lekarz psychiatra z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii w Warszawie. Wyszła osoba... Smutna, przygnębiona, to po prostu było zwyczajnie widać. Patrząc na twarz, na ruchy, można było zorientować się, że słabo jest z aktywnością, nastrojem i oprócz tego to, co pacjent mówił, co przekazywał, że jest mu trudno zrobić cokolwiek. Pamiętam właśnie to, słowo, to wyrażenie, nie ma sensu, nie ma sensu, które się bardzo często powtarzało, ale to oczywiście było myślenie depresyjne, myślenie zaburzone. depresją, pierwszym objawem depresji to jest pojawienie się głębokiej pustki wewnątrz mnie. Pustki. Mogę coś kupić, mogę mieć jakąś przyjemność w życiu, mogę cokolwiek wszystko mieć, czego inny człowiek bardzo by się cieszył, a ja się niczym nie cieszę, kompletnie niczym. Nie chcę mi się sprzątać, nie mam ochoty yy, zadbać o siebie. Natomiast mam takie myśli negatywne, że coś się może stać, że może... Zaczynam zamarciać się rzeczami, które są nierealne. I w ogóle nieadekwatne do sytuacji, że będę miała za mało pieniędzy, że może z moją córką coś się stanie. No jakieś takie, nie wiem, wyolbrzymiam sobie w ogóle rzeczy, których w ogóle nie ma. One są w ogóle w mojej głowie. To jest po prostu chore. To mi pokazują ludzie, z którymi ja rozmawiam Do koleżanki dzwoni. Ona mnie na przykład wspiera Mówi, co ty mówiła, Opowiadasz za bzdury, Jaki ty masz problem? Mówi, to nie jest żaden problem Przez W głowie ci się chyba pomyliła I opowiadam jakieś rzeczy w ogóle Takie, z takich One są po prostu w rozmiarów słonia A ona do mnie mówi Ty chyba zwariowałaś i ty robisz z tego problem, to nie żaden problem, jaki ty masz problem. A ja jej opowiadam to tak, jak to by była katastrofa lotnicza. Zaczęło się młodości od mniej więcej 16 roku życia, gdzie była lekka postać depresji, a potem silna wystąpiła w 25 roku życia. Nie rozumiałam, co się dzieje na lekcji, nie mogłam uważać, nie mogłam spać. O tak to się objawiało. Ale to była łagodna depresja i zwykłym Libraxem się to wyleczyło. Wtedy był modny bardzo Librax w leczeniu takich lekkich depresji u młodych kobiet. A później, no później była taka sytuacja, że zakochałam się yy, i jakoś to wszystko nieszczęśliwie się ułożyło i ja zapadłam w taką depresję głęboką. Wyszłam za mąż i jakoś od początku to się nie układało. Mąż... Nie chciał, żebym ja chorowała Chciał mi pomóc W swoim pojęciu robił to dobrze W moim pojęciu robił to źle Nie rozumiał tego Śmiał się często ze mnie, kiedy ja byłam smutna Nie rozumiał tego, tak Nie rozumiał, że to siedzi wewnątrz mnie I to trzeba zwalczyć, i to trzeba leczyć To małżeństwo się rozpadło Nie mogłam, nie, mo nie to, że nie chciałam Ale nie mogłam nic robić Nie byłam w stanie, uważałam, że jestem gorsza Że nie potrafię Że nie dam sobie rady było tak, że, że doszły do tego jeszcze myśli samobójcze. Właściwie to bałem się wszystkiego. Bałem się ludzi, bałem się... O czymkolwiek nie pomyślałem, wszystko było na nie. Tylko pamiętam taki epizod nawet, kiedy przyjechała teściowa. Coś wieczorem właśnie rozmawialiśmy i mówiłem, że to jest tak trudno, że ja nie jestem w stanie w ogóle nic zrobić i, i powiedziałem coś takiego, że muszę właśnie wyjść z domu zamknąć bramę bo była otwarta i jeszcze coś tam, nie wiem, z garażu coś miałem wziąć ale to było ponad moje siły ja powiedziałem, ja, nie jest, ja nie wiem jak to zrobić i wtedy ona pomyślała sobie no chyba on żartuje a moja żona właśnie wiedziała, że wcale nie żartuje żona jest dziennikarzem i przeprowadzała czasem wywiady nad, z różnymi ludźmi nawet o, o depresji no i wiedziała o tym sporo. Teoretycznie, ale to, co się zaczęło, to przeszło jej najśmielsze oczekiwania. Ona w ogóle nie przypuszczała, że, że to może tak wyglądać. Kiedyś właśnie podczas wyjazdu służbowego, to aż dobrze wróciłem z tego wyjazdu. To chyba siłą woli, tylko dociągnąłem do domu samochodem po nieprzespanych dwóch nocach nawet policjant po drodze w pewnej miejscowości tak myślałem, ciekawe, czy mnie zatrzyma. Jak mnie zatrzyma, to powiem, ratuj mnie człowieku, bo już bo już dalej nigdzie nie pojadę. Osoba, która takiego stanu nie przebyła, no nie potrafi tego po prostu zrozumieć, bo jeśli sama doświadcza jakichś takich przelotnych um, stanów obniżonego nastroju, przygnębienia, smutku, um, stanów przemijających dosyć szybko, czy związanych jakoś tak bezpośrednio z różnymi trudnymi sytuacjami, wszyscy to rozumiemy, że no stało się rzeczywiście nieszczęście, więc człowiek ma prawo to jakoś odreagować smutkiem, prawda, czy brakiem aktywności, czy obniżeniem aktywności, co występuje przez dzień, dwa, trzy, ale potem mija, to ludzie nie potrafią zrozumieć tego właśnie, że to może nie mijać, prawda? Po trzech, czterech dniach tylko to może trwać, albo pogłębiać się jeszcze. I dlatego to jest tak strasznie trudne do zrozumienia. I dosyć często spotykam się właśnie jednak z tym, że e, no są te głosy typu weź się w garść, rusz się, zrób coś ze sobą, przestan się lenić zwyczajnie. Ostatnio spotkałam się z wypowiedzią mojej znajomej, na no osoby e, światło i wykształconej, która zwyczajnie powiedziała do mnie takie zdanie, że ja nie rozumiem, jak to można nie wstać i nie pójść do pracy, czy nie być w stanie po prostu zwyczajnie umyć głowy. A jednak są takie stany i są to stany, które nie wynikają ze złej woli człowieka czy z lenistwa, ale rzeczywiście są, są to stany chorobowe. Leczenie depresji nie jest leczeniem krótkim, dlatego że na początku oczywiście staramy się, żeby objawy depresji minęły. I to jest to takie podstawowe leczenie właśnie epizodu depresyjnego, ale potem stosujemy tak zwane leczenie stabilizujące poprawę, podtrzymujące poprawę. I to jest bardzo ważny etap leczenia. Dlatego, że często zdarza się tak, że pacjent, którego stan się poprawia, czuje się już dobrze, to takim naturalnym odruchem jest to, żeby przestać brać leki. Leki nic nie są mi potrzebne, ponieważ jestem zdrowy. Otóż okazuje się, że jest to jeden z najczęstszych błędów i zbyt szybkie. Odstawienie leku czy obniżenie jego dawki może spowodować niestety nawrót tego samego epizodu, który dopiero się no, zdążył skończyć. Dlatego też ważne jest to, żeby tłumaczyć pacjentowi, że właśnie niestety, ale musimy liczyć się z nawrotem tej depresji, dlatego lek powinien być jeszcze przejmowany przez wiele tygodni, czasami wiele miesięcy, a w zależności oczywiście od indywidualnych przypadków jeszcze dłużej, ale o tym decyduje lekarz. Ja byłem w ogóle przerażony, jak dostałem lekarstwo, wziąłem do ręki je, ulotkę, przeczytałem i powiedziałem, jak ja mam wyzdrowieć, jak ja czuję, że umrę jutro, a pojutrze to już na pewno nie będę żył, a tu się okazuje, że lekarstwo zacznie działać po czterech tygodniach. No to, to w ogóle było bez sensu, według mnie wizyta na wizytę Pan Adam przychodził w coraz lepszej formie, aż nadszedł taki czas po kilku tygodniach, że przyszedł był w zasadzie bez objawu depresji. Przyszła osoba pogodna, uśmiechnięta, z chęcią mówiąca o tym, że ma ochotę wrócić do pracy, że już cokolwiek w domu robi, prawda, że wychodzi bez lęku i że nie ma takich problemów z codzienną aktywnością. Chciałem jak najszybciej wrócić do pracy, ale to było niemożliwe. I właściwie początkowo Zasłaniałem się właściwie zwolnieniami od innych lekarzy, nie od, tutaj od psychiatry. I to trwało dalej, dalej, a w końcu pewnego razu stwierdziłem, że no nie ma sensu już tak zwodzić nie wiem, pracodawcy, bo w końcu w końcu stracę pracę, jak się wszystko wyda. Powiedziałem szefowi, jak, jak wygląda sprawa. No i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że. Zrozumiał mnie i, i powiedział, niech się pan leczy. Ja to wszystko rozumiem, moja żona też to miała. To, to, to wtedy ten nie spadł z serca, bo, bo równie dobrze mogło być tak, że człowiek powiedział, no, tak no, przyjęliśmy człowieka do pracy, za chwilę zachorował, nie wiem, jakiś chory, no, to najlepiej się go pozbyć ważne w tej sytuacji jest wsparcie najbliższych. I zrozumienie tego, że człowiek, nie od niego zależy ta choroba. A może też nauczyć się egzystować z tym. W ten sposób, że to nie przeszkadza w codziennym życiu. Wspólne spotkania z ludźmi. Lepiej spotykać się jednak z ludźmi, którzy nie chorowali. Żeby sprawdzić się w tej sytuacji również w towarzystwie, znajomościach, przyjaźniach z ludźmi, którzy są zupełnie zdrowi. Żeby nauczyć się reagować normalnie Nie wmawiać sobie stale, że ja jestem chora Ja muszę tylko z chorymi A ja normalnie nie nadaję się do życia Czy coś w tym rodzaju Ja też pracuję nad sobą Nad swoim stosunkiem do innych ludzi Nad tym, żeby przechodzić do porządku dziennego Nad przykrościami, które mnie spotykają Nad wieloma różnymi rzeczami muszę pracować Nawet zaczęłam malować Trochę mi to wyszło Potem zarzuciłam, bo stwierdziłam, że lepiej się języków uczyć żeby coś kształcić, ten umysł, samo rysowanie to nie wystarczy. No i czytam, czytam jak mogę, słucham muzyki klasycznej często, to mi bardzo pomaga i bardzo mnie uspokaja. Ja mam bardzo dużo świec w domu kupionych. Bez przerwy u mnie się palą świece. Żeby było jak najmniej mroku, a jak najwięcej światła Ja nie wiem, mnie to przynosi taki, taki, taki błogi spokój No i zawsze musi coś grać w domu Albo telewizor, albo radio Dużo też daje mi dobra muzyka, którą lubię To też mi daje lepszy nastrój Zostaw to Nawet to, że jest pies, on mnie zmusza, mobilizuje mnie Nie chce mi się wyjść, ale się muszę ubrać, wyjść Ten piesek Coś sobie lubię kupić, na przykład wtedy słodycze, bo lubię ciastko jakieś, już nie patrzę na to już, Batonik, coś takiego. Można sobie zrobić dobrą jakąś kąpiel, zadbać o swoje ciało, o swoje włosy, żeby wyglądać lepiej, czy sobie ufarbować, czy przefarbować, czy coś na siłę najpierw. A później to wszystko zaczyna się rozkręcać. Już zrobię jedno, a no to jeszcze by się przydało do tego drugie. Kupiłam sobie bluzkę, o to by mi się przydała do tego spódniczka, no bo nie mam spódniczki do tej bluzki. No i buty, prawda? No ale z włosami też trzeba coś wtedy zrobić. I to się wszystko tak zaczyna rozkręcać. A ja muszę mieć ludzi wokół siebie, z którymi ja mogę na mój temat rozmawiać i wiem, że oni mnie rozumieją. Dla mnie jedynym wyjściem to jest drugi człowiek. Człowiek sobie nigdy w życiu z depresją nie poradzi sam. Nigdy. Ba!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 Odpowiedzi szukamy w liście apostoła Pawła do Kościoła w Rzymie, rozdział 3, wiersze 23-26, gdzie jest napisane Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę, mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dnie cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Koniec cytatu nikt z nas nie może oczekiwać poznania i zrozumienia Boga Sprawiedliwego bez czytania i poznawania Starego Testamentu w Starym Testamencie Pan Bóg nam się jako Bóg Sprawiedliwy najpierw widać to w raju popełniłeś jeden grzech, zginiesz jedna pomyłka, jedno nieposłuszeństwo i nie ma cię, i nie masz szans potem widać to przy potopie Cały świat zgrzeszył, cały świat musi zginąć. Ludzie, którzy tonęli w wodzie, niezależnie jak głośno wołali o ratunek, o miłosierdzie, musieli zginąć. Później dziesięć przykazań i prawo Boże dane Izraelowi. Co to prawo mówi? Kto zgrzeszył, musi umrzeć. Kto zgrzeszył, musi zginąć. Kto zgrzeszył, nie ma prawa żyć. Oko za oko, ząb za ząb. Jeżeli przekroczyłeś jedno przykazanie, przekroczyłeś wszystkie, w ten sposób Pan Bóg pokazuje nam się jako Bóg sprawiedliwy. Zgrzeszyłeś? Musisz umrzeć. Zgrzeszyłeś? Musisz zginąć. Zgrzeszyłeś? Nie masz prawa żyć. Zgrzeszyłeś? Jesteś potępiony. Prawo jest prawem i tego wymaga sprawiedliwość Boża według prawa. Tego wymaga Bóg sprawiedliwy Tak jak czytaliśmy przed chwilą A wiemy, że wszystko co mówi prawo Mówi do tych, którzy podlegają prawu I stąd każde usta muszą zamilknąć I cały świat musi się uznać winnym wobec Boga Co to znaczy dla ciebie? Kiedykolwiek staniesz przed Bogiem sprawiedliwym Musisz uznać się winnym Tam nie pisze, że masz wybór Nie pisze, że możesz uznać się winnym Pisze wyraźnie – musisz uznać się winnym. Tego wymaga Bóg Sprawiedliwy. Przed Bogiem Sprawiedliwym drży niebo, przed Bogiem Sprawiedliwym drży ziemia i przed Bogiem Sprawiedliwym nie ostoi się żaden człowiek. Taki jest i tak wygląda Bóg Sprawiedliwy. A jaki jest Bóg usprawiedliwiający? Użyję przykładu z życia codziennego, aby lepiej to zilustrować. W sądzie w Kalifornii przed sędzią sądu stanęła młoda osoba oskarżona o wykroczenie drogowe. Dziewczyna ta spowodowała wy wypadek samochodowy i zniszczyła znak drogowy. Sędzia według obowiązującego prawa wyznaczył 500 dolarów kary za przekroczenie prawa. Następnie sędzia ten wyszedł na zewnątrz sali sądowej, poszedł do kasy i zapłacił 500 dolarów kary za przekroczenie prawa. Dziewczyna, która przekroczyła prawo i która została ukarana za przekroczenie prawa była córką sędziego. Sprawiedliwy sędzia wydał wyrok za wykroczenie a następnie sam zapłacił karę za to wykroczenie. Czy na tym przykładzie widać wyraźnie, jaki jest Bóg sprawiedliwy i jaki jest Bóg usprawiedliwiający. Bóg sprawiedliwy to Bóg, który powiedział, że gdy raz zgrzeszę, muszę cierpieć w wieczności. Bóg usprawiedliwiający to Bóg, który mój grzech wziął na siebie i cierpiał, abym ja nie musiał cierpieć w wieczności. Czytaliśmy przed chwilą, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Prawo Boże mówi, przykazanie Boże mówi, kto zgrzeszy musi umrzeć, kto zgrzeszy musi zginąć. Czy Bóg sprawiedliwy i Bóg usprawiedliwiający to dwa różne bogi? Nie. To ten sam Bóg, Bóg Sprawiedliwy i Bóg Usprawiedliwiający To ten sam Bóg, który wydał prawo, że kto zgrzeszy musi umrzeć A następnie przyszedł na ziemię i umarł i zginął według tego prawa jako grzesznik Pan Bóg Sprawiedliwy i Pan Bóg Usprawiedliwiający to ten Bóg, który wydał prawo Że zapłatą za grzech jest śmierć i wieczne potępienie A następnie zszedł na ziemię i według tego prawa Cierpiał i zginął jako winny grzechu, jako przestępca. Czy w ten sposób Bóg Sprawiedliwy zamienił się w Boga usprawiedliwiającego? Nie, nie. Bóg Sprawiedliwy pokazany nam w Starym Testamencie istnieje nadal, tak jak istniał zawsze. Ten Bóg Sprawiedliwy będzie sądził świat według Jego niezmiennego prawa. Będzie sądził wszystkich ludzi, którzy nie skorzystali z usprawiedliwienia Chrystusie. Bóg Sprawiedliwy, pokazany nam w Starym Testamencie, będzie sądził świat bez miłosierdzia, tak jak w czasach potopu. Będzie sądził wszystkich tych, którzy nie schronili się w Arce, a tą Arką dzisiaj jest Chrystus. Jezus Chrystus, który nadal jeszcze i dzisiaj usprawiedliwia każdego, kto przyjdzie do Niego i poprosi o to wieczne usprawiedliwienie.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 Słuchamy audycji Wiara i Wolność, a teraz czas. Jak w każdy tydzień o tej porze, czas na nasze radiowe spotkania biblijne. Jesteśmy w rozdziale siódmym listu do Hebrajczyków. Zapraszamy naszych słuchaczy do otwarcia Pisma Świętego i kontynuowania naszego tematu również i dzisiaj. Na początek zaczniemy od rozdziału Siódmego, jak mówiłem, i wiersze od 15 do 17. Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Tak. Mówiliśmy w ostatnią niedzielę o tym prawie, prawie. Lewiego. Mówiliśmy o Melchizedeku, o kapłanie najwyższym, że Abraham złożył mu dziesięcinę, że Melchizedek jest wzorem Chrystusa, który się pojawił przed Abrahamem. I tutaj jest kontynuacja tego tematu. I że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, a więc jest to jakby powtórzenie tamtego, co już braliśmy, nad czym zastanawialiśmy się poprzednio. Widzimy, że Pismo Święte, żeby tak nas utwierdzić na pewno, o co chodzi, czasem powtarzają się te same sprawy, tylko pokazane nam w inny sposób. I tutaj w piętnastym wierszu jest jakby powtórzenie tego, co już braliśmy, tylko pokazane trochę inaczej. Tak, tutaj jest mowa o tym, że, że to jest oczywiste, że Jezus jest kapłanem wedle porządku czy na wzór Melchizedeka a teraz Melchizedek wyszedł jako kapłan Abrahamowi jeszcze zanim Bóg dał prawo przez Mojżesza prawo mojżeszowe czyli, że Melchizedek jest tutaj napisane w szesnastym wersecie został ustanowiony wedle mocy niezniszczalnego życia że to sam Bóg Ustanowi Melchizedeka jako arcykapłana. I to jest odniesienie do Jezusa, że, że Jezus jest na wzór Melchizedeka, że Jezus został ustanowiony wedle mocy niezniszczalnego życia, wedle mocy Bożego Słowa, wedle Bożej obietnicy obietnicy niezniszczalnego życia, można powiedzieć, wedle Ducha, Duch Święty ustanowił Jezusa arcykapłanem. I Tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na początek tego wiersza 16, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego. Może zatrzymajmy się na chwilę przed tym właśnie prawem cielesnym. Prawo mojżeszowe i prawo cielesne. Jak to się ma jedno z drugim do siebie? No, ma się bardzo dobrze. Hmm. Co po prostu można powiedzieć, że prawo mojżeszowe 665 może się mylę, ale coś koło około tylu jest przepisów oprócz 10 przekazań te właśnie przepisy można skrócić do 10 przykazań te 10 przykazań można skrócić do dwóch będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, abyś Niego swego jak siebie samego w każdym razie są to przepisy, przepis po przepisie przepis po przepisie, są to reguły które człowiek może mechanicznie wykonywać. Cieleśnie. Cieleśnie. Właśnie o to chodzi, że tutaj to jest ważne, że przepisy prawa mojżeszowego, przepisy takie jak dziesięć przykazań, dotyczą y, życia cielesnego. Co to znaczy? Według ciała. Inaczej mówiąc, życia według ciała. Jak według to... reguł, według przepisów. I każda religia właśnie wedle tego postępuje. Wedle reguł, według przepisów, które są ukierunkowane czy skierowane do człowieka, który cieleśnie może to wykonywać jako schemat, jako Regulę. mechaniczne coś. Tak. Można to wykonywać, myśleć nad tym, jak to zrobić, i tak dalej, ale teraz, jeżeli robota zaprogramujemy i wpiszemy mu jakieś nakazy, zakazy, to tak samo zrobi. Można powiedzieć, że człowiek na tym poziomie, jeżeli mówimy o takim sposobie wykonywania przepisów, tak postępuje. Można powiedzieć, człowiek, który jest stara się oczywiście, ale jak robot, który wykonuje coś, bo tak jest napisane. Od kreski do kreski, od y, rozdziału do rozdziału i taki człowiek, zwróćmy uwagę, który próbuje wypełniać 10 przekazań, to co myśli? Zaczyna się porównać z innymi, i stwierdza, o jak ja jestem dobry Zaczyna się pysznić, myśli, że jest lepszy Chociaż nie widzi, że i tak nie wykonuje wszystkiego A poza tym jeszcze myśli tak, że Pan Bóg też tak robi Że ma tablicę przed sobą i też mu daje plusy i minusy Że też e, na tablicy te, tej są umieszczone jego zasługi I tam gdzie zasługa to mu daje plus Tam gdzie nie ma zasługi albo grzech to mu daje minus Później podlicza to jak staniesz przed Bogiem, to ci da wynik, i według tego cię rozliczy. To jest właśnie prawo cielesne, prawo mojżeszowe, prawo Boże dane człowiekowi przez Mojżesza. WPNA, Oak Park, Chicago. Które może być można powiedzieć skondensowane do liter, do przepisów literalnych. Gdzie człowiek absolutnie może być niezaangażowany w to całym swoim życiem i sercem. Może być to tylko powierzchowne. Może się wyuczyć, może się nauczyć i może wypełniać według jakiejś nawet już później przyzwyczajeń. Właśnie na tym się religia opiera. Na tym jest zbudowana religia. Że obowiązek świąteczny czy obowiązek niedzielny trzeba wypełnić, trzeba pacierz odmówić, trzeba wykonać to, trzeba wykonać tamto, jak już wykonałem to na dzisiaj albo wykonałem w w niedzielę, to mogę otwajkować i iść dalej. Tak na tej zasadzie działają wszystkie religie. I tu właśnie jest to dla nas ważne, bo tak w takim świecie żyjemy i w Polsce i tutaj Polacy w takim świecie żyją właśnie. W, według przepisów prawa cielesnego. Jest to wspaniałe określenie, które możemy sobie zanotować. Żyjecie według przepisów prawa cielesnego cielesnego, ale dalej jest druga możliwość, że możecie żyć według siły niezniszczalnego życia. To jest niesamowite. Właśnie to, ten przekaz tutaj, bardzo prosty. To nie ma jakichś niesamowitych, jakichś tajemnic, nie wiem. Po Słowo Boże mówi wprost. I pierwsze prawo zostało właśnie nadane wedle przepisów prawa cielesnego. Jednak tutaj mowa jest o Jezusie, który na wzór Melchizadeka jest kapłanem ustanowionym nie wedle przepisów prawa, czyli nie wedle właśnie tych reguł, ale wedle mocy niezniszczalnego życia. Teraz tak, prawo co może zrobić? Może człowieka uczynić człowieka prawa. Prawo cielesne może uczynić człowieka cielesnego. Jezus duchowy. Dlaczego duchowy? Bo, bo wedle Ducha Świętego, niezniszczalnego życia, może uczynić człowieka, jakiego? Duchowego. Człowieka, który żyje wedle Ducha Świętego. Tak. I to prawo, które dotyczy życia cielesnego, do, dotyczy ciała, właśnie ma zasięg tak daleko, jak ma zasięg ciało. A więc śmiercią człowieka właściwie to wszystko się kończy. Natomiast Prawo chrystusowe, prawo tutaj określone jako prawo siły niezniszczalnego życia, sięga poza grób, sięga do wieczności. Także to jest ważne dla nas, żebyśmy rozróżniali, że mamy dwa prawa i wybieramy sami, według którego prawa chcemy żyć. Prawa starego, przepisów dziesięciu przekazań, albo według prawa Bożej miłości która się realizuje, która się wypełnia i sięga do wieczności prawo Chrystusa. Teraz zrobimy krótką przerwę i powrócimy temat, temat listu do wybrajczyków, temat łaski i temat prawa. Może tak zacytuję z pierwszego listu apostoła poława do Koryntian. Właśnie apostoł Paweł mówi o czymś takim w pierwszym, w drugim rozdziale, czternasty werset. Ale człowiek zmysłowy czyli człowiek cielesny, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Człowiek, tutaj Paweł mówi coś takiego, że człowiek może wykonywać rzeczy jako przepisy i tak dalej, jednak rzeczy, które są z Ducha Bożego, dopóki nie zostanie wypełniony Duchem Bożym, Duchem Świętym, nie rozumie, zwyczajnie nie rozumie. Tutaj apostopał mówi, bo są dla, nim, dla niego głupstwem, nie może ich poznać, gdyż duchowo należy je rozsądzać. Tylko wtedy, kiedy człowiek uwierzy w Jezusa Chrystusa, te reguły, te przepisy, które wcześniej były regułami literalnymi, stają się życiem człowieka zaczyna, wewnętrznym. Zaczyna je życiem. rozumieć, zaczyna ich doświadczać przede wszystkim, zaczyna je rozumieć, zaczyna, zaczyna rozróżniać te rzeczy właśnie i to wszystko zaczyna się od Chrystusa nie od żadnych a, reguł religijnych nie od tego, gdzie będziemy chodzić, do jakiego Kościoła zaczyna się od osoby Chrystusa i Jemu zaufania Jemu całego naszego życia i oddania się Jemu y, na dzisiaj i na wieczność przeżywajmy teraz Aniu 18, 19 Zostaje prze to usunięte Poprzednie prawo Z powodu swej słabości i nieużyteczności Prawo Nie dawało niczemu pełnej Doskonałości Było jednak wprowadzeniem tylko lepszej nadziei Przez którą Zbliżamy się do Boga To jest dalszy ciąg Objaśnienia tego o czym mówiliśmy w Ostatnią niedzielę I o czym mówimy dzisiaj Zostaje przez to usunięte poprzednie prawo. Usunięte zostaje z chwilą, kiedy przyjścia Chrystusa zostało usunięte. Zasłona rozdarła się na dwie części, żeby już był dostęp do Boga, nie będącego poza zasłoną, ale będącego osiągalnym przez Chrystusa. I musiało to stare prawo być usunięte ale powodem, kolejny raz powodem była, było to, że to prawo nie było w stanie doprowadzić ludzi do przemiany jest tutaj takie określenie z powodu słabości to prawo w sobie nie miało mocy przemienić wewnątrz człowieka dlaczego człowiek tak często stara się wypełniać na przykład przepisy ustanowione przez government, rząd i tak dlaczego? po prawo nosi ze sobą miecz. Czyli konsekwencje. Konsekwencje. Żydzi dlaczego wypełniali prawo? Bo musieli, bo za tym były konsekwencje. Jeżeli nie wypełniali prawa, ponosili ciężkie konsekwencje. Ale sam fakt tego, że były konsekwencje, czy to zmieniło ich wnętrze? Nie, absolutnie nie. Dlatego tutaj właśnie Słowo Boże nam mówi, że to, ten sposób musiał być zniesiony dlatego, że taki sposób narzucenia człowiekowi cielesnych przepisów nie zmienia człowieka po prostu nie ma mocy zmieniać człowieka tak jak my tutaj głosząc przepisy gdybyśmy tylko to robili słuchacze mogą słuchać możemy nawet ładnie mówić ale to nikogo nie zmieni po prostu nie ma szans tutaj Słowo Boże nam wyraźnie o tym mówi ale my nie jesteśmy tutaj, żeby głosić przepisy. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby głosić dziesięć przykazań. My jesteśmy tutaj po to, aby mówić o tym, że właśnie te przykazania nie, nie zmienią Twojego życia, jeżeli będziesz sam je chciał przestrzegać i starać się wypełnić. Ale te dziesięć przykazań mają pokazać Tobie Twoją słabość i przyprowadzić Cię je do Jezusa jako do tego, który może Cię zmienić, który może wypełnić Ciebie Duchem Świętym, wedle mocy niezniszczalnego życia jak tutaj jest napisane tak, to jest właśnie bardzo ważny punkt całej tej rozmowy że przekazania, przez przykazania przez wypełnianie nie osiągniesz życia wiecznego z Bogiem ale one mają cię doprowadzić do Chrystusa musisz uświadomić sobie, że nie dasz rady że próbowałeś, próbowałaś to już tyle razy i nie wychodzi w związku z tym tej beznadziejności przyjść do Chrystusa a Chrystus zastąpi te dziesięć przykazań swoją mocą i tutaj też uważam, że trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz, że ktoś powie, aha, no to stare przykazania już zostały usunięte, teraz żyjemy już bez przykazań, więc tylko wszędzie łaska się rozlewa, no i wszyscy są pod zasięgiem łaski, więc żyjemy jak chcemy a łaska nas i tak doprowadzi do wiecznego życia z Bogiem. Nie. Stare prawo istnieje nadal. I nadal wykonuje swoją pracę. Bo bez prawa, bez dziesięciu przykazań nigdy byś nie zobaczył, że jesteś przed Bogiem, grzesznikiem, który zasługuje na Jego odrzucenie, na Jego potępienie. Dziesięć przykazań dzisiaj nadal zajmują swoją pozycję. I pracują przeciwko Tobie. Dziesięć przeciwko przykazań to ]bie. prawo ma Ci przyprowadzić do Jezusa. Jak jest napisane, że prawo zostało nadane przez Mojżesza, ale łaska i prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa. I co więcej, jeśli nie przyjdziesz do Chrystusa i nie uchwycisz się Jego, aby otrzymać łaskę, te prawo, stare prawo Mojżeszowe, te dziesięć przykazań powiodą Ci na sąd ostateczny, na którym nie ma miłosierdzia na którym nie ma miłosierdzia, to prawo Cię osądzi ono Cię osądzi na sądzie ostatecznym także zobaczmy jakie to proste być Chcesz... może w tym momencie to prawo Cię osądza, ale teraz jak żyjesz, masz jeszcze szansę uciec się do Jezusa kiedy tego nie zrobisz tutaj za życia, to to prawo tak samo Cię osądzi, bez już takiej możliwości, bo za... prawo zawsze osądza tylko dzięki Jezusowi mamy ratunek ma, może mamy ucieczkę, że u Niego jest łaska i przebaczenie bo to prawo nas osądziło jeżeli tego nie zrobisz tutaj w swoim życiu które Bóg Ci dał, to kiedyś to prawo Ci osądzi dlatego Jezus powiedział, że nawet jedna jota jeden przecinek, jedna kropka nie może, nie będzie wyrzucone z prawa bo to prawo kiedyś wykona również sąd nad tym światem Także, żeby nie było nieporozumienia, my nie głosimy tutaj nigdy, nie głosimy, że łaska usuwa prawo ze świata, czy Boże prawo usuwa z, z Bożego świata, nie usuwa, zastępuje, kiedy ty sięgniesz po łaskę. Prawo nie ma już siły nad tobą ale kiedy nie sięgniesz prawo ma siłę i będzie miało siłę aż cię doprowadzi na sąd ostatecznie po to, żeby otrzymać wyrok potępienia co więcej wielu oskarża nas o to że my właśnie głosimy coś takiego no tak otrzymałeś łaskę twoje grzechy zostały przebaczone no więc teraz możesz żyć jak chcesz a to absolutnie wedle Bożego Słowa apostoł Paweł o tym mówi że to nie jest prawda jeżeli ja jestem pod łaską, nie jestem pod prawem, to moje życie na pewno się zmieniło. Musi się zmienić. Jeżeli żyję wedle wiary w Jezusa Chrystusa, a moje życie jest takim, jakie było kiedyś, to znaczy, że nie jestem pod łaską, że ja nadal jestem pod prawem. To jest złe zrozumienie. Człowiek, który doświadcza łaski, który poznaje Jezusa Chrystusa, to mówimy tutaj o tym, że jest przemieniony mocą niezniszczalnego życia. Ten człowiek, który kiedyś żył w grzechu, który popełniał grzechy, który być może chodził do spowiedzi i cały czas te same grzechy popełniał, dzięki właśnie mocy niezniszczalnego życia, dzięki Duchowi Świętemu, który jest dany właśnie wedle prawa łaski, później jest nowym człowiekiem, człowiekiem, który już nie żyje tak jak żył. Jest przemienionym człowiekiem, jego życie jest inne. On już nie tylko, że nie grzeszy, ale On nie chce również grzeszyć. On nie chce tak żyć, jak żył wcześniej. Obietnica Boże jeszcze mówi nam to, że każdy jeden, kto przyjdzie do Jezusa Chrystusa, to prawa Boże będą włożone w nasze serca. Nie będzie to coś ciężkiego do wykonania, nie będzie to coś... Przy czym będziemy może codziennie odfajkowywać na tablicy zrobione, zrobione, niezrobione, ale to będzie nasze życie codzienne. Niestety jest również w ewangelicznym chrześcijaństwie jest taki trend, że ludzie myślą, że są zbawieni, ludzie są przekonani co do tego, jednak ich życie wskazuje na to, że nie są. Bo jeżeli człowiek żyje w grzechu, to prawo nad nim jest nadal. Jeżeli człowiek żyje w grzechu i twierdzi, że wierzy w Jezusa Chrystusa, to znaczy, że tak naprawdę nie uwierzył, nigdy nie doświadczył łaski. Jeżeli jednak człowiek doświadczył łaski, jeżeli człowiek doświadczył przebaczenia grzechów, poznał się, zderzył się z żywym Bogiem, został napełniony Duchem Świętym, on już nie będzie takim życiem żył, jakim żył wcześniej. Popatrzmy zresztą na apostołów. Popatrzmy na ludzi właśnie Nowego Testamentu, którzy są opisani. Wyraźnie nam właśnie Słowo Boże mówi. To są ludzie, których życie się zmieniło. Ale oni już nie żyli wedle prawa, Mojżeszowego, ale prawa łaski. Tak, i tu kolejność liczy, że nie stało się to w ten sposób, że którykolwiek z apostołów naraz oczyścił się z grzechów, że przyszedł do jakiegoś kapłana, który go oczyścił z grzechów i wtedy y, otrzymał łaskę, tylko przyszedł do Chrystusa, taki jaki był, ze swoimi grzechami, ze swoim bagażem i Chrystus go zmienił i jego życie zmieniło się mocą Chrystusa, jak apostoł Paweł. Chrystus go dotknął. On, on nic nie zrobił od siebie. Chrystus go dotknął. Chrystus objawił mu swoją, swoją moc i światło. Także zwróćmy uwagę, że to nie nasze wysiłki do tego prowadzą. Bóg to prowadzi, jeśli nasze serce szuka. Boga w Chrystusie na pewno go znajdzie. Apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 10, wiersze 9 i 10 czytamy Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych osiągniesz zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia jeżeli należysz do tych, którzy poszukują i dzisiaj przekonujesz się, że twoje poszukiwania skończą się, gdy wyznasz, że Jezus jest twoim Panem, zrób to teraz. Tam, gdzie jesteś i tak, jak jesteś, wyznaj i powiedz w prostych słowach. Ja poprowadzę, a ty, jeśli serce cię pobudza, powtarzaj za mną słowa. Panie Jezu, dziękuję Ci, że zostawiłeś swoją chwałę, jaką miałeś u Ojca w niebie i zszedłeś tu na ziemię, gdzie ja przebywam. Przyszedłeś, aby mnie szukać i aby mnie znaleźć. Dzisiaj, Panie Jezu, ja słyszę i widzę że potrzebuję tylko Ciebie. Rozumiem, że Ty i tylko Ty zaspokoisz moje pragnienia, moje tęsknoty i moje poszukiwania. Oddaję wszystkie moje zwątpienia. Tobie, Panie Jezu, wyznaję, że w swojej grzeszności Nigdy nie dosięgnę nieba. Rozumiem, że właśnie dlatego Ty musiałeś zejść na ziemię, aby mnie znaleźć i aby mnie dotknąć Twoim Duchem Świętym, aby mnie uczynić nowym człowiekiem aby mnie zbawić dziękuję za Twoją miłość i wyznaję że dzisiaj i od dzisiaj Ty jesteś moim Panem i tylko Ty jesteś moim Zbawicielem Amen jeśli słowa te były szczerymi słowami Twojego serca, od dzisiaj i na zawsze Jezus Chrystus jest i będzie Twoją ochroną, Twoim przewodnikiem i Twoim wybawicielem według Słowa Bożego zapisanego w liście apostoła Pawła do Rzymian rozdział 10 i 8 gdzie czytamy Jeżeli więc ustami swoimi weznasz że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.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 9762 kierunkowy 708. W ciągu tygodnia możesz telefonować na numer 697 8639 697 8639 kierunkowy 847. Jeśli Twoim pragnieniem jest poznać więcej i doświadczyć więcej, przyjdź na spotkanie w niedzielę o godzinie 2 po południu, gdzie systematycznie poznajemy Boży plan dla człowieka tu na Ziemi, jak i też po tamtej stronie zasłony.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 Gdy staniesz przed tronem Bożym, to nikt nie zapyta Cię, do której religii należysz, ale czy należysz do Chrystusa? Do usłyszenia mówi Tadeusz Tomal. Preceding program Faith and Freedom Wiara i Wolność was sponsored by Julius Foxmanski. Kiedy <mulity> słuchasz <mulity> Radio Jezuska, razem z Jezusą. Nasz czas jest o 7:40 każdą niedzielę o godzinie 5:00 popołudniu Wiara i Wolność. Is WDNA a park Chicago?